If you know you're a bitch, you know you're a bitch, you you're a steel cup know you're bitch, you you're a bitch, you know you're i nieważne to gdzie będą, Zawsze będę czuł się wyżej o to piętro Jedno Z gębą zasłonięto jego Ważne Nie jest lekko ten sofa facepalm jedną Znowu ty, no i ekstra Pole będzie ten sam Lubię słuchać mędrca kiedy żaden sens ma wersam Ha Nie ale muszę Lej, i znowu robię fejsbun, face, Facebook. fejsbun Kiedy robię bez to fejsbun Bekiem mam klejsbun, kogo mam be friends'a Logowa watazja, sztuka wrażenie, podkręcę Napierdalam Facebook, łapa cała fejsbun Kawał kała ama hała, z kawalka da wejść mam Kawał hama pieśniak, na tak pieśniacz Mam na hamówce i zjadam jak i finalnie byki mamy. Ja patrzę, co ty robisz? Tak, czy robię facepan. I finalnie byki mamy. Widzę jak ci nie dochodzi. Naprawdę, nie jest mi żal. I finalnie byki mamy. Kolejny strzał do tarczy. Patrz, jak trafiam same. final I finalnie byki mamy. Być możesz tylko przy tym. Bits, możesz tylko hip media Weź mnie z jednia Kiedyś sam mówiłeś nie, a jednak Granica jest cienka, Koniunktura zmienna I to jest teraz urosty fałena Opada scena, Facebook, opada scena Był w takich miejscach tego, że się nie da nie żena Totalna zena, Facebook, Sena, Z pełniąc na jenks Ci są mini niepowodzenia, twe, ej Nie mam empaty, tej, ej Wszyscy w patki te, hej hey, Idę przez te głupie gadki na fame hey, I znowu pięć facy na face, face I znam u nieba z jest face, I fału nie starczy na węz weź i finalnie Mamy Ja patrzę co tyś robisz tak, czy robię Facebook. I finalnie Beke Mamy Widzę jak ci nie wychodzi, naprawdę nie jest mi żal I finalnie Beke Mamy Kolejny strzał dotarczy, patrz jak trafiam same I finalnie Beke Mamy Być możesz tylko przy ty. być możesz tylko przy ty. I finalnie Mamy Ja patrzę co się robisz tak, czy robię Facebook. I finalnie Beke Mamy Widzę jak ci nie wychodzi, Prawdy, nie jest mi żadnych I finalnie mamy Kolejny chciał dotarć Patrz jak trafiam same I finalnie mamy Być może tylko przyt Być może tylko przyt Rapda, I a twoje twojej koleżni z branży, co tak ci kurwa jechały, no chyba teraz są być z twojej grami nagle, co? Chyba nam się coś w głowach popierdoliło.